Poczet królów i książąt polskich. Taśma druga, ścieżka druga. Mieszko liczył na opozycję przeciw Konradowi i rzeczywiście kontakt został nawiązany. Wspomniany wyżej list Matyldy Literyńskiej, która była siostrą żony Konrada, ale jednocześnie matką jego rywala do tronu jest co prawda tylko załącznikiem do przesłanej królowi polskiemu księgi liturgicznej, ale zawiera coś więcej niż zwykłą wymianę uprzejmości. Pochwała niezwyciężonego króla Polski, którego Konrad uważał za uzurpatora i życzenie triumfu nad wrogiem pozwalają bez trudności odczytać polityczny podtekst. Matylda nie miała wątpliwości, że to łaska Boża nadała Mieszkowi tytuł i godność królewską i wyposażyła go hojnie w przymioty niezbędne do sztuki władania. Nadzieje się nie spełniły. Konrad szybko uporał się ze swymi przeciwnikami w Niemczech i Włoszech, już w 1027 roku uzyskał koronę cesarską i zwrócił się ku wschodniemu sąsiadowi wspomagany podobnie jak jego poprzednik przez czeskiego Udalryka. Tymczasem wielka budowla Piastów, Królestwo Polskie zaczęła niebezpiecznie zarysowywać się zanim doszło do starcia z wrogiem zewnętrznym. Nie wiemy czy bracia królewscy, starszy bezprym i młodszy Otton dostali jakieś zaopatrzenie w postaci dzielnic ale jeżeli nawet to nie byli z niego zadowoleni. Bezprym jako najstarszy rościł sobie pretensje do władzy i znajdował zwolenników wśród części możnowładztwa. Poparł go odton, który chętnie widziałby się władcą samodzielnego księstwa. Spisek ich odkrył Mieszko w porę i udaremnił. Bracia zbiegli na Ruś i stamtąd przygotowywali akcje przeciwko królowi. W samej rodzinie królewskiej pojawiły się niesnaski. Rycheza, dumna z cesarskiego pochodzenia, starała się przelać na syna własne ambicje. Urodzony w 1016 roku Kazimierz został ochrzczony cesarskim imieniem Karol i pamiętano, że był bliższym dziedzicem wygasłej pomieczu dynastii Wielkich Ottonów niż obecny cesarz Konrad. Rychaza rozwijała istniejące już żywe kontakty Polski z Nadrenią i Lotaryngią, starając się według tamtejszych wzorów kształtować chrześcijańską kulturę nowej ojczyzny, a wzory te mieściły się w kręgu najlepszych na łacińskim zachodzie Kazimierz został przekazany do klasztoru na naukę aby dorównał kulturą ojcu i cesarskim przodkom można się spodziewać, że dumna rycheza nie była popularna w nowym kraju którego barbarzyńskie obyczaje raziły ją na każdym kroku tymczasem spotkała ją zniewaga u boku mieszka coraz częściej miejsce królowej zaczęła zajmować nieznana bliżej nałożnica co w Polsce zapewne niewielu raziło ale dla wnuczki cesarskiej było nie do zniesienia. Para królewska poróżniła się na dobre, a zdaniem niektórych badaczy królowa opuściła kraj i wróciła z synem do Niemiec. Badacze ci, opierając się na późnej kronice wielkopolskiej XIII-XIV wiek, sugerują, że miejsce Kazimierza jako następcy tronu zajął syn owej nałożnicy imieniem Bolesław. Ten właśnie Bolesław znany w kołach toczących spory mediewistów jako Bolesław Zapomniany, miał ich zdaniem nawet objąć władzę po ojcu. Jednak nie ma potrzeby przyjmowania istnienia tej postaci, skoro starsze źródła nic o niej nie wiedzą. Gorzące spory w najbliższym otoczeniu króla musiały przyczynić się do osłabienia jego autorytetu. Ale były głębsze przyczyny osłabienia państwa. Powszechne niezadowolenie, jakie wywołał ucisk fiskalny narastający za czasów Bolesława Chrobrego. Długotrwałe wojny zmuszały ludność do ogromnego wysiłku. Po to, aby władca mógł prowadzić swą europejską politykę, poddani jego musieli dostarczać coraz więcej danin i wzmóc zakres powinności. Wzrastał aparat władzy. Każdy żupan grodowy otaczał się gromadą funkcjonariuszy żyjących z danin i korzystających z posług ludności. Rosły nowe kościoły a duchowieństwo, nie chcąc poprzestać na udzielonej z łaski księcia części danin, żądało wprowadzenia powszechnej dziesięciny. Nowa wiara coraz bardziej zaczęła się szarym mieszkańcom Polski kojarzyć ze wzmożonym wyzyskiem, a hasła jej obalenia i przywrócenia kultu dawnych bogów znajdowały coraz szerzej posłuch. Niektórzy historycy, Borawska, skłonni są chyba słusznie upatrywać przejawy ruchu antychrześcijańskiego już za czasów Mieszka II, a nawet w schyłkowym okresie rządów Chrobrego. Mieszko II przyczynił się w pewnym sensie do dodania otuchy elementom pogańskim, doprowadzając do swego rodzaju przewrotu przymierzy na granicy zachodniej. Za czasów Chrobrego pogańscy Wieleci, Lucice byli sprzymierzeńcami cesarza, co polska propaganda potrafiła wykorzystać, wskazując całemu światu niegodziwe związki świeckiej głowy chrześcijaństwa. Mieszko II nie wykorzystał momentu trudności Konrada II i nie interweniował w Niemczech w interesie opozycji, jakby to uczynił jego ojciec. Może liczył na pokojowe ułożenie się stosunków, a może sam rozprawiał się wówczas z buntem braci. W każdym razie był osamotniony w chwili, gdy w 1029 roku Konrad podejmował wielką ekspedycję wojenną na Polskę. Wtedy nawiązał kontakty z Lucicami i przeciągnął ich na swoją stronę. Przyniosło mu to doraźny sukces. Wyprawa Konrada II na Milsko została odparta pod Budziszynem. Jak niegdyś Henryk II, tak teraz Konrad musiał zawrócić z niczym. W styczniu 1030 roku Mieszko wraz z Lucicami podjął wyprawę na Saksonię, która pozornie przyniosła również sukces. Według relacji roczników magdeburskich zniszczono przeszło 100 wsi i uprowadzono ponad 10 tysięcy brańców. W rzeczywistości jednak ta zwycięska wyprawa dała w efekcie niepowetowane straty. Ze szczególną zaciekłością sprzymierzeńcy Mieszka, a zapewne jego własni ludzie, niszczyli kościoły i profanowali przedmioty kultu chrześcijańskiego. Przyniosło to Mieszkowi w rocznikach niemieckich przydomek fałszywego chrześcijanina i pozbawiło dawnych niemieckich sprzymierzeńców. Tymczasem nadciągało niebezpieczeństwo z drugiej strony pozyskany przez bezpryma książę ruski Jarosław Mądry obległ i zdobył Bełz. Zarysował się sojusz niemiecko-ruski, kombinacja polityczna, która mogła się skończyć dla Polski tylko katastrofą. Zwycięskie wypady Chrobrego na wschód i zachód, którym towarzyszyły gesty mające upokorzyć pokonanych wrogów, owocowały teraz. Książę ruski dobrze pamięta o pohańbienie siostry, złupienie Kijowa i uprowadzenie z Rusi licznych brańców. Teraz nadeszła chwila odwetu. Bezprym i Otton pośredniczyli w synchronizacji działań wojennych. We wrześniu 1031 roku Mieszko stawił zaciekły opór Cesarzowi, który ponownie zaatakował Milsko i Łużyce. Jednocześnie jednak nadeszły wieści, że od wschodu wkroczyli do Polski książęta Ruscy Jarosław i Mścisław, opanowali grody czerwieńskie i zagarniają tłumy ludzi do niewoli. W tych warunkach Mieszko zdecydował się na rokowania z Konradem. Nie wiadomo dlaczego Konrad cofnął się przed ostatecznym zniszczeniem przeciwnika. Czy zabrakło mu do tego siły, czy też przestraszył się widmem zwycięstwa pogaństwa w osłabionej Polsce, którym mógł szermować jego przeciwnik. Faktem jest, że cesarz zadowolił się odstąpieniem Milska i Łużyc oraz obietnicą zwrotu łupów i brańców saskiej wyprawy Mieszka. W spełnienie tej ostatniej sam chyba nie wierzył. Było już bowiem za późno. Z poparciem Rusinów Bezprym sięgnął w Polsce po tron i zyskiwał coraz szersze poparcie. W listopadzie Mieszko musiał szukać schronienia w Czechach, a Bezprym w okrutny sposób rozprawiał się z wszystkimi, którzy mu się narazili w okresie jego trudnej młodości. Po raz drugi Udalryk dostał Mieszka w ręce. Teraz nie pozwolił sobie zabrać okazji do słodkiej zemsty. Potężny niedawno król, któremu Matylda życzyła triumfu nad wrogami, poddany poniżającej operacji wykastrowania, siedział obecnie w więzieniu czekając na ostateczną decyzję wroga. Udalwiek zaproponował cesarzowi odstąpienie więźnia, ale ten odmówił wejścia w transakcję, którą uważał za niegodną swojej osoby. Był to szczyt poniżenia. To, czego potem dokonał Mieszko, zasługuje na podziw. Nic go nie złamało, ani cierpienia, ani hańba, ani klęski. Ze swego więzienia nawiązał kontakt z młodszym bratem Ottonem, który z rządów Bezpryma był równie niezadowolony jak z panowania Mieszka. W rezultacie tego porozumienia Bezprym został zamordowany, nie bez udziału swoich braci, jak piszą roczniki Hildesheimskie, pierwszy zdrajca Polski, tak określił Bezpryma Anatol Lewicki. Śmierć Bezpryma umożliwiła Mieszkowi powrót. Nie wiadomo za jaką cenę zgodził się go uwolnić udalryk. Starsza historiografia łączyła z tym momentem przekazanie Moraw Czechom, ale nowsi historycy skłonni są przesunąć utratę Moraw przez Polskę jeszcze na czasy Chrobrego. W każdym razie w 1032 roku Mieszko wrócił do Polski i za pośrednictwem cesarzowej Gizeli, uzyskanym z pomocą jej siostry Matyldy, ze znakiem zapytania, zaczął szukać porozumienia z cesarzem. Nie było to łatwe, bo Bezprym uczynił przed śmiercią krok bardzo istotny. Odesłał cesarzowi insygnia koronacyjne, demonstracyjnie zrzekając się w ten sposób godności królewskiej. W lipcu 1032 roku cesarz przyjął książąt polskich w Merseburgu. Obok Mieszka i Ottona pojawił się tam też ich brat stryjeczny Dytryk, potomek jednego z młodszych synów Mieszka I. Mieszko II nie tylko musiał zrezygnować z godności królewskiej, ale wydzielić braciom obszerne, samodzielne dzielnice. Ale i teraz nie stracił energii, zwłaszcza, że szczęście zaczynało mu sprzyjać. W 1033 roku zmarł w tajemniczy sposób Oton. Niektórzy historycy skłonni są zaliczyć tę śmierć na konto zjednoczeniowej działalności Mieszka, chociaż w całym jego postępowaniu z braćmi daje się zauważyć raczej wstręt do ostrych środków represji, tak chętnie używanych przez Wielkiego Bolesława. Natomiast Dytryk, który nie miał w Polsce żadnych zwolenników, został dość łatwo usunięty z kraju. W 1034 roku Polska znowu była zjednoczona pod berłem prawowitego władcy. Nie była to już jednak wspaniała monarchia Chrobrego. Możno władcy, nauczywszy się wygrywać spory dynastyczne, niechętnie widzieli powrót jedynowładztwa. Wojna domowa wprowadziła zamęt w funkcjonowanie aparatu państwowego. Obcy najeźdźcy spustoszyli znaczne połacie kraju. Ludność burzyła się i wracała tłumnie do kultu pogańskiego. Możliwe, że zaczynały odżywać tu i ówdzie partykularyzmy plemienne. 10 maja 1034 roku śmierć zaskoczyła Mieszka zajętego odbudową państwa. Wszystko było jeszcze możliwe. Król miał dopiero 44 lata. Największa groźba, wojna na dwa fronty, została zażegnana. Jedność państwa uratowana. Jeden z późniejszych kronikarzy, Gottfried z Witerbo, wspomina o zamordowaniu, mieszka przez własnego miecznika. Inne źródła piszą tylko o przedwczesnej śmierci. Gdybyśmy przyjęli za dobrą monetę wiadomość zapisaną przez Gottfrieda, trzeba by przypuszczać, że wytworzyła się wśród możnych grupa dążąca do całkowitego zlikwidowania dynastii i zajęcia jej miejsca. Rówieśnik Gottfrieda, Wincenty Kadłubek, nazywał tych uzurpatorów poronionymi książętami. Jednym z nich był Miecław, cześnik Mieszka II, który ulokował się na Mazowszu. Konkurowali z nim zapewne inni, którzy szukali oparcia na innych terenach. Może był wśród nich i ów miecznik królobójca. Po śmierci Mieszka władzę usiłowała objąć Rycheza jako opiekunka młodego księcia Kazimierza. Czy wróciła w godzinie nieszczęścia, by dzielić z mężem gorycze klęski, a jednocześnie walczyć o dziedzictwo syna? Dzieje tego małżeństwa są niezwykle zagmatwane. Rycheza znowu przegrała i musiała powtórnie opuścić Polskę. Za nią podążył i Kazimierz. Dzieje rządów Mieszka II zawierają wiele zagadek historycy też niezbyt chętnie zajmują się tym mało pociągającym okresem. Ale to, co o nim wiemy, każe myśleć o drugim królu Polski mimo wszystko z szacunkiem. Niezwykle silne poczucie obowiązku, które kazało mu bronić dzieła przodków nawet w beznadziejnej sytuacji, niemałe zdolności polityczne i wojskowe przy niezbyt wojowniczym usposobieniu budzą sympatię. Nawet pretensje niektórych historyków o to, że nie załatwił się z braćmi w porę przy pomocy noża lub trucizny, straciły siłę przekonywania. Właściwie dobrze, że nie był aż tak przesiąknięty duchem racji stanu. Może też rzeczywiście uważał, jak twierdziła Matylda, że wybrany nie ludzkim, ale boskim zrządzeniem do władania ludem Bożym ma być w sądzie przewidujący, z dobroci znany, szlachetnością obyczajów sławny. Benedykt Zientara, Kazimierz I Odnowiciel Daty życia Kazimierza Odnowiciela znane są lepiej niż daty jego poprzedników i następców. Jest to pierwszy z piastów, którego data urodzenia została zapisana w rocznikach. Urodził się 26 lipca 1016 roku. Jako syn ówczesnego następcy tronu, późniejszego króla Mieszka II i jego żony Rychezy, wnuczki cesarza Ottona II. Obok słowiańskiego imienia Kazimierz, które po raz pierwszy pojawia się wśród piastów, otrzymał cesarskie imię Karol, świadczące o ówczesnych ambicjach rodziny. Podobnie jak rodzice, również Kazimierz otrzymał wykształcenie. Rocznik krakowski zanotował pod rokiem 1026 oddanie Kazimierza na naukę, a kronikarz Gal Anonim nazywa go Homo Literatus oraz Vir Eloquens. Epitety te świadczą nie tylko o znajomości pisma, ale także o uzyskaniu pewnej kultury literackiej. Zresztą i siostra Kazimierza Gertruda uzyskała wykształcenie. Znamy ułożone przez nią i własnoręcznie wpisane modlitwy. A jednak dookoła postaci Kazimierza osnuto legendy nie mniej fantastyczne niż wokół jego najdalszych przodków. Zwłaszcza skromna dodatka o oddaniu na naukę stała się punktem wyjścia różnych domysłów średniowiecznych kronikarzy. W późniejszych stuleciach, zwłaszcza w okresie rozbicia dzielnicowego, kultura dworów książęcych spadła dość nisko. Czytanie i pisanie uważano za domenę duchownych, a za wystarczającą edukację dla książąt uznawano naukę rzemiosła rycerskiego. Jeżeli Kazimierz został oddany na naukę, rozumowali kronikarze, to widocznie przeznaczony był do stanu duchownego. Tak powstały dwie legendy. O Kazimierzu Mnichu, przydomek ten na długo przylgnął do księcia, i o jego rzekomym bracie, który miał objąć rządy po śmierci ojca, tzw. Bolesław Zapomniany. No bo jeżeli syn książęcy został oddany do stanu duchownego, to musiał istnieć inny syn, który odziedziczył tron. To Toteż kronikarze XIII wieku dodawali coraz więcej szczegółów na temat mnichostwa Kazimierza. Według jednych miał studiować w Paryżu, którego uniwersytet przyciągał w XIII wieku żądną wiedzy młodzież z całej Europy, Inni stwierdzali, że był benedyktynem w Kluni i tylko na prośbę osieroconego narodu zgodził się z czasem zrzucić habit i objąć tron w Polsce. W tym celu jednak musiał uzyskać od papieża zwolnienie od ślubów zakonnych. Papież miał się jednak na to zgodzić pod licznymi warunkami, których konsekwencje obserwowano w XIII wieku. A więc za swego księcia wszyscy Polacy mieli płacić daninę po denarze od głowy rocznie na rzecz papieństwa zwaną Świętopietrzem. Mieli przestrzegać Wielkiego Postu w wymiarze o trzy tygodnie dłuższym niż w innych krajach, a także krótko strzyc głowy i nosić długie suknie. W ten sposób sprawa Kazimierza posłużyła uczonym mężom dla wyjaśnienia intrygującej ich sprawy pochodzenia odmiennych obyczajów kościelnych w Polsce i panującej tam w XIII wieku mody co do stroju i fryzury. Wszystko to możliwe było dlatego, że początki rządów Kazimierza przybadające na niezwykle burzliwy okres historyczny, pogrążone są w mroku. Zarówno daty, jak fakty są sporne i rozmaicie interpretowane. Pewne jest, że w 1034 roku umarł Mieszko II, ojciec Kazimierza. Niektórzy historycy, Grodecki, Borawska, ostatnio Wasilewski, twierdzą, że rządy wówczas miał objąć ów tajemniczy Bolesław Zapomniany, który pojawia się jednak dopiero Kronice Wielkopolskiej XIII-XIV wiek jako rezultat rozumowania kronikarza które przebiega analogicznymi drogami jak legenda o mnichostwie Kazimierza Legenda o Bolesławie Zapomnianym to osobny temat którego nie możemy tu rozwinąć Najstarsza kronika polska stwierdza jednak że po śmierci Mieszka tron objął Kazimierz pod opieką matki Rychezy Nie ma powodów to wątpić Wiadomo, że między Mieszkiem a żoną istniały poważne nieporozumienia, może doszło nawet do opuszczenia kraju przez matkę Kazimierza. W każdym razie w chwili śmierci męża była w Polsce i starała się przejąć ster rządów. Gal Anonim przypuszczał, że ta czołowa rola Rychezy wynikała z faktu małoletności Kazimierza, ale nie był zorientowany w jego wieku. Kazimierz miał w chwili śmierci ojca 18 lat, więc w myśl ówczesnych pojęć był całkowicie zdolny do samodzielnych rządów. Ulegał jednak woli ambitnej matki. Dumna Rycheza usiłowała zapewne przywrócić powagę osłabionej licznymi wstrząsami zamieszka drugiego władzy książęcej. Jej syn, pokądzieli potomek cesarzy, miał być wielkim i wspaniałym władcą, ale czasy nie były odpowiednie dla takiej polityki. Młody władca nie koronował się. Nie pozwalały mu na to zarówno względy zewnętrzne, obawa przed sprzeciwem cesarza, jak wewnętrzne, Możni nie życzyli sobie koronacji. Górę wśród dostojników brały elementy zmierzające do osłabienia dynastii i przechwycenia jej prerogatyw. Klęski polityczne, częste zmiany na tronie, w których możni grali decydującą rolę, osłabiły strukturę państwa. Obok dążenia możnych do przechwycenia władzy mogły odżyć dawne separatyzmy plemienne. Wzmagał się ruch niższych warstw społecznych przeciw obciążeniom na rzecz państwa i kościoła. Pod wpływem wieleckim, pomorskim i pruskim zwolennicy likwidacji chrześcijaństwa i przywrócenia tradycyjnego kultu pogańskiego zaczęli zyskiwać coraz większą popularność. Klęski, jakie spadły na Polskę, bez trudu mogły być uznane za skutek porzucenia starych bogów. Tęsknoty za kultem pogańskim łatwo łączyły się w umysłach chłopów z tęsknotą za dawną wolnością i z nienawiścią do ucisku ze strony państwa i kościoła. Czyż można było w takiej sytuacji myśleć o kontynuacji wielkiej polityki chrobrego, czy o przywróceniu dawnego prestiżu piastów w środowisku książąt niemieckich, co zapewne miała na uwadze Rycheza uważająca się za bliższą dziedziczkę tradycji odtonów niż nowa dynastia cesarska? Mrzonki Rychezy szybko się skończyły. Dostojnicy polscy uznali, że wywiera ona zły wpływ na księcia i zmusili ją do opuszczenia kraju. Kiedy zaś pozostały w Polsce Kazimierz nie chciał być bezwolnym narzędziem w ręku własnych urzędników, pojawił się śmiały plan całkowitego obalenia dynastii piastowskiej. Poszczególni dostojnicy poczuli się godnymi do objęcia władzy bez piastów, godnymi tronu książęcego. Kłopot polegał na tym, że tych uzurpatorów, poronionych książąt, jakich nazywa kadłubek, było zbyt wielu. Stanisław Kętrzyński, autor najgruntowniejszej dotychczas monografii Kazimierza Odnowiciela, Zwrócił uwagę na fakt, że Margrabia Otton ze Schweinfurtu, który zaręczył się z najmłodszą córką chrobrego Matyldą, zerwał w 1036 roku zaręczyny. Zdaniem historyka powodem tego był upadek znaczenia dynastii piastowskiej związany z utratą tronu przez Kazimierza. W takiej sytuacji Margrabia poszukał sobie innych koligacji. Bunt zaskoczył Kazimierza zapewne w Małopolsce, skoro schronił się na Węgrzech. Nie znamy imion ludzi, którzy pozbawili go tronu, poza jednym wyjątkiem. Nie znamy ani bezpośrednich motywów ich działania, ani haseł, pod którymi wystąpili. Janusz Bieniak, autor wnikliwej monografii tego zawigłanego okresu, sądzi, że można władcy, którzy doprowadzili do detronizacji piastów, nie zmierzali do rozbicia państwa i nie reprezentowali separatyzmów plemiennych. Każdy z nich chciał objąć władzę w całej Polsce, tylko że żaden z nich nie miał po temu wystarczającej siły. Znamy jednego z nich, Miecława, byłego miecznika Mieszka II, który umocnił się na Mazowszu. Zapewne w Małopolsce i Wielkopolsce uzyskali przewagę inni, nieznani nam, poronieni książęta. Kiedy zaczęli zaś walczyć między sobą o władzę wreszcie kraju, osłabiony aparat państwowy załamał się na niektórych obszarach całkowicie. Naczelnicy grodów, nie wiedzący kogo mają słuchać lub skąd wyglądać pomocy, znaleźli się oko w oko z rosnącą falą wzburzenia chłopów. Niewolnicy powstali na panów, pisze Gal, wyzwoleńcy przeciw szlachetnie urodzonym. Nie tylko zabijali panów i gwałcili ich żony, ale podnieśli bunt przeciw biskupom i kapłanom bożym i niektórych z nich, jakoby w zaszczytniejszy sposób, mieczem zgładzili a innych, jakoby rzekomo godnych lichszej śmierci, ukamienowali. Nie należy sobie wyobrażać tego powstania ludowego jako rewolucji, która po wybuchu objęła cały kraj szybko szerzącym się płomieniem. Nie był to również jednolity ruch. Na jednych terenach miał on charakter radykalnie pogański, na innych hasła religijne odgrywały mniejszą rolę. Na Mazowszu, jeżeli się w ogóle pojawił, to został szybko i radykalnie stłumiony przez Miecława. U niego chronili się duchowni i szlachetnie urodzeni z innych objętych buntem terenów. W Wielkopolsce bunt nie sięgnął głównych grodów, choć strach paraliżował ich mieszkańców, uniemożliwiając im obronę przed zewnętrznym najazdem. Również Kraków nie został silniej dotknięty przez ludowe rozruchy. Natomiast pełny sukces odniosło pogaństwo w pozostałej dotąd przy Polsce wschodniej części Pomorza. Ten właśnie moment wykorzystał książę czeski Brzetysław do podjęcia swej wielkiej wyprawy na Polskę, sławionej przez późniejszych czeskich kronikarzy. Wtargnął do polskiej ziemi, owdowiałej po swoim księciu i nieprzyjacielsko ją napadł, pisał Kosmas. I jak niezmierna burza szaleje, sroży się, wszystko zwala, tak wsie rzeziami, rabunkami, pożarami pustoszył, obronne miejsca siłą dobywał. Rychło jednak okazało się, że szerzenie po strachu było zupełnie zbędne, ponieważ nikt właściwie nie potrafił zorganizować oporu. Kraków i Wrocław zostały zdobyte, a Śląsk oraz Małopolska włączone do państwa Przemyślidów. Książę Czeski traktował te ziemię jako oderwaną przez Piastów część swego starego dziedzictwa. Inaczej potraktował Brzetysław Wielkopolskę, której nie zamierzał sobie podporządkować. Zrabował i zniszczył Gniezno, Poznań, Giecz i Ostrów Lednicki, które dotychczas zostawały nietknięte przez konflikty wewnętrzne. Uprowadził brańców, a nadto wywiózł relikwie św. Wojciecha fundament gnieźnieńskiej metropolii. Miały one posłużyć do ustanowienia własnej czeskiej metropolii kościelnej w Pradze. Dla większej pewności wywieziono też szczątki brata św. Wojciecha Radzima, pierwszego arcybiskupa gnieźnieńskiego, oraz pięciu polskich eremitów-męczenników. Wspomniane miasta, to jest Gniezno i Poznań, tak długo pozostały w opuszczeniu, twierdzi Gal, że w kościele św. Wojciecha Męczennika i św. Piotra Apostoła, to jest w obu katedrach, dzikie zwierzęta założyły swe legowiska. Wstrząsający swój opis zadedykował Gal ku przestrodze tym, którzy przyrodzonym Panom nie dochowali wiary, Klęski, jakie spadły na Polskę, uważano więc za karę bożą, którą poniósł naród za usunięcie z tronu własnej dynastii. Kiedy kraj pogrążał się w anarchii, Kazimierz pozostawał bezczynny na Węgrzech, ponieważ król węgierski, Święty Stefan, zatrzymał go pod strażą na życzenie Brzetysława. Dopiero zmiana na tronie węgierskim, rok 1038, zwolniła Kazimierza z więzienia. Nowy król, Piotr Orseolo oświadczył Brzetysławowi, że nie chce być strażnikiem więziennym w jego służbie. Wyposażył Kazimierza w środki na podróż i eskortę i umożliwił mu wyjazd do Niemiec. Kazimierz dotarł w ten sposób do matki, która od pewnego czasu wykorzystywała wszystkie swe wpływy dla uzyskania pomocy dla syna. Sytuacja uległa poprawie z chwilą objęcia tronu niemieckiego przez Henryka III, rok 1039 który zdecydował się podjąć akcję w interesie Kazimierza. Na decyzję jego wpłynęły niewątpliwie wiadomości o reakcji pogańskiej w Polsce i o zniszczeniu tamtejszej organizacji kościelnej. Osobiście bardzo pobożny Henryk mógł się obawiać również skutków rozszerzenia się powstania pogańskiego na sąsiednie tereny słowiańskie znajdujące się pod władzą niemieckich margrabiów. Najważniejsza była jednak obawa przed rosnącą potęgą Brzetysława, który stał się obecnie najpotężniejszym władcą zachodniosłowiańskim, a starania o niezależną czeską metropolię kościelną dowodziły, że ambicje jego sięgają jeszcze dalej. Nie wiadomo kiedy ruszył Kazimierz do Polski zaopatrzony przez Henryka III w oddział złożony z 500 rycerzy. Stało się to zdaniem Bieniaka między 1039 a 1041 rokiem. Jednocześnie Henryk zaatakował Czechy. Po początkowych dotkliwych niepowodzeniach zdołał w 1041 roku upokorzyć Brzetysława. Tymczasem Kazimierz z trudem zdobywał sobie grunt w Polsce. Gal pisze o jakimś nieokreślonym bliżej grodzie, który stanowił pierwsze oparcie księcia i punkt wyjścia dla stopniowego podporządkowania wyczerpanego walkami wewnętrznymi kraju. Zwolennicy przywrócenia dawnego porządku skupiali się przy Kazimierzu, uważając go za jedyny czynnik zdolny do rozprawienia się z powstaniem ludowym i do zlikwidowania chaosu. Dwa dodatkowe momenty sprzyjały Kazimierzowi. Układem w raty z jesienią 1041 roku Henryk III zmusił Brzetysława do odstąpienia Kazimierzowi w większości zdobyczy w Polsce, pozwalając mu tylko zatrzymać Śląsk. W odstąpionym terytorium Bieniak słusznie chyba domyśla się ziemi krakowskiej, która stała się odtąd główną bazą działalności Kazimierza. Więcej, niezniszczony Kraków został główną siedzibą dworu książęcego i awansował do roli stolicy. Drugim momentem było przymierze z potężnym księciem ruskim Jarosławem Mądrym, przypieczętowane małżeństwem Kazimierza z jego siostrą, czy też raczej córką, Marią Dobroniegą. Data tego przymierza jest sporna. Bronisław Włodarski domyśla się tu pośrednictwa Henryka III, który pozostawał wówczas z Rusią w ożywionych kontaktach dyplomatycznych. Dlaczego Jarosław poparł wnuka nienawidzonego na Rusi Bolesława Chrobrego w odbudowie państwa, które raz już zagroziło nadnieprzańskiej stolicy? Problem ten oświetlił również J. Bieniak, podnosząc ogólnopolski charakter państwa Miecława z ośrodkiem na Mazowszu i konflikt tego państwa z interesami Rusi. Poczet królów i książąt polskich pod redakcją naukową Andrzeja Galickiego. Taśma druga, koniec drugiej ścieżki.